Szósta minęła w piątek. Dzień dobry z brzegu. Michał Nogaś. Zaczynamy audycję poranną od serwisu. Anna Kowalik-Bronkati, Romuald Wójcik. Z brzegu zazdrościmy. Dobry człowiek, który miał jeszcze wiele do zrobienia, tak zgodnie jak, jak rzadko mówią posłowie o tragicznie zmarłym Łukaszu Litewce. Sławomir Cęckiewicz zrezygnował ze stanowiska szefa BBN. Powodem jest odebranie mu dostępu do informacji niejawnych. Prezydent rozpoczął procedurę odtajnienia aneksu do raportu o likwidacji wojskowych służb informacyjnych. W wypadku drogowym zginął poseł Łukasz Litewka. Jak informuje policja, kierowca samochodu, który wjechał w rowerem parlamentarzystę lewicy, prawdopodobnie miał problemy zdrowotne. Łukasz Litewka był samorządowcem i filantropem. Trzy lata temu, startując z ostatniego miejsca na liście wyborczej, zdobył rekordową liczbę głosów, promując na swoich banerach psy ze schronisk. Był zaangażowany w pomoc ludziom i zwierzętom. Tak, bez względu na barwy polityczne, wspominają go koledzy z Sejmu. Ta informacja to szok. Nie wierzyłem w to. Dalej nie wierzę, ale jednak to jest potwierdzone. Mówi Dariusz Wieczorek z Lewicy. Wspaniały człowiek. To miał jeszcze wiele do zrobienia. Ja wiem jakie miał plany. Wielu posłów wspominał Łukasza Litewkę jako człowieka ambitnego i energicznego. Wielka strata. Młody człowiek. Mówi posłanka Barbara Okuła z Centrum. Bo niezależnie od opcji politycznych wszyscy Łukasza znali. Wiedzieli jakim jest człowiekiem, jakim jest posłem. Z Łukaszem dzieliło nas dość dużo z racji poglądów politycznych. Michał Nieznański z Konfederacji. Ale łączyła wspólna pasję do tego, co robimy. Agnieszka Wójciechowska, Van Heukelom Taki aktywny człowiek, dobry poseł, dobry społecznik i taka teraz dramatyczna okoliczność. Kondolencje rodzinie i bliskim tragicznie zmarłego posła złożył także prezydent Karol Nawrocki. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Łukasz Litewka miał 36 lat. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz zrezygnował ze stanowiska. Jak powiedział, powodem jego decyzji było m.in. odebranie mu dostępu do informacji niejawnych. Zdaniem ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka jest to także wynikiem konfliktów w kancelarii prezydenta. Od dłuższego czasu słyszeliśmy, że w kancelarii prezydenta trwają jakieś wewnętrzne wojny. Sławomir Cenckiewicz nie miał ważnego poświadczenia bezpieczeństwa. Bardzo trudno jest doradzać prezydentowi, gdy nie ma się tak ważnego dokumentu i jest się odsuwany od różnych ważnych decyzji. Z kolei zdaniem rzecznika PiSu Rafała Bochenka Sławomirowi Cenckiewiczowi pracę utrudniał rząd. Jest osobą, która zna się na tych sprawach, do których powołane jest Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Od lat zresztą te sprawy bada. W związku z tym ma świetną wiedzę i wielkie też doświadczenie, żeby te sprawy dalej prowadzić. Aczkolwiek no, rozumiem też motywy tej decyzji. Pełniącym obowiązki szefa BBN-u został generał Andrzej Kowalski. O 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie minister, koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Prezydent rozpoczął procedurę odtajnienia aneksu do raportu o likwidacji wojskowych służb informacyjnych. Współpracownicy Karola Nawrockiego mówią o kolejnym etapie porządkowania państwa po transformacji ustrojowej. Przedstawiciele rządu wskazują, że jest to nieodpowiedzialne działanie. Dokument był przechowywany w Kancelarii Tajnej BBN-u przez 18 lat. Na jego odtajnienie nie zdecydowali się prezydenci Lech Kaczyński, Bronisław Komorowski i Andrzej Duda. Celem nie jest eskalowanie sporów ani wykorzystywanie tego aneksu do bieżącej walki politycznej. Tak decyzję prezydenta tłumaczy jego rzecznik Rafał Leśkiewicz. Zaskoczony działaniem Karola Nawrockiego jest z kolei rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Nie wiem co nagle stało się w naszym kraju, że ktoś...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 Rozejm między Izraelem a Libanem zostanie przedłużony o trzy tygodnie, ogłosił Donald Trump. Myślę, że jest duża szansa na osiągnięcie stałego pokoju. Nie będzie to proste, ale pozostaje usilnie nad tym pracować, powiedział prezydent USA i dodał, że liczy na to, iż w najbliższej przyszłości będzie gościć premiera Izraela i prezydenta Libanu. Donald Trump stwierdził także, że gdyby przywódca Rosji Władimir Putin przybył na szczyt G20 na Florydę, to byłoby to bardzo pomocne. Wcześniej media informowały, że prezydent USA planuje zaprosić Putina na spotkanie, które ma Odbyć się w grudniu w Miami Klimat Jakość powietrza w Łodzi i Gdańsku jest umiarkowana Na pozostałym obszarze dobra i bardzo dobra Ze źródeł odnawialnych pochodzi 16% energii Od 9 do 17 zalecane będzie używanie urządzeń elektrycznych Aby wykorzystać nadmiar prądu W zlewni Górnej wartej i Górnej Noteci utrzymuje się susza hydrologiczna To był serwis Trójki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 Deszcz to się pojawi tylko na Suwalszczyźnie i Podlasiu i tam 12-13 stopni. Tu gdzie jestem, i skąd dzisiaj audycja poranna, czyli w koło brzegu, także będzie 13 i nawet słońce się pojawi, a najcieplej, bo stopni 18 będzie dziś być może nietypowo na Kujawach, w okolicy Bydgoszczy i także słońce się pojawi. Chociaż niebo będzie zachmurzone. Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia. Sześć minut po szóstej. Zapraszamy do trójki. Do dziewiątej polecamy się w składzie międzymiastowym Przemyśliwieckiej. Nad wszystkim czuwają Olga Szućko, Monika Gosławska i Darek Pieruk. W koło brzegu nas jest trzech niczym muszkieterów. Adam Iwaszkiewicz i Cezary Lejtan z Radia Koszalin. Ukłony wstali tak samo wcześniej jak ja. Byliśmy już na plaży, była gimnastyka. No i jesteśmy gotowi do gry. Także my, Michał Nogaś i Zwierzak. Hop, hop. Mano, mano mono mono mono mono mono mono mono mono mono mono mono mono mono mono mono mono mono mono mono mono chu lu lu chu lu lu chu chu mono mono mono mono mono mono mono mono mono mono mono mono mono mono mono mono mono Ta piosenka poranna w piątek, co tydzień o tej porze. Ja wiem. Można się dzięki niej obudzić szybciej. Oni też już są i polecają się przez najbliższe 3 minuty. The Think Things, chociaż utwór nosi tytuł, taki bym powiedział, niekulturalny. Siada pen Let Me Go. My prezentujemy opcję przeciwną. Proszę się do nas odezwać. 22 i 7 trójek. Zaczynamy! No hej, jesteśmy. Przypomnę, dziś audycja poranna z brzegu. Yy, o, chyba słychać te mewy tutaj. Szalejące od świtu. Czego one tu nie robią? Proszę mi uwierzyć. Sytuacja jest oto taka. W Krakowie podobno smog zieje ogniem, nad Kielcami podobno latają czarownice mieszkające na Łysej Górze, a w Kurniku straszy Biała Dama. To są tylko trzy z wielu legend, które mają nas zachęcać do odwiedzania polskich miast. A gdyby tak Poszukać prawdziwych powodów, dla których warto ruszyć w drogę. Z czego słyną nasze miasta? Oto dzisiaj pytamy do dziewiątej. Można już dzwonić do Darka. Mam taką oto informację, że najciekawsze opowieści, wybierzemy je subiektywny, to będzie osąd nasz, wewnętrzny, nagrodzimy kubkami albo koszulkami programu trzeciego. Proszę się chwalić własnymi miastami. 22 i 7 trójek można też napisać dzień dobry, na naszym profilu na Facebooku, pod zdjęciem prezentującym latawnię morską w koło Kołobrzegu. Jest piękna i powiedziałbym taka opasła. A pani to kto? Długie siwe włosy, delikatny uśmiech, w dłoni wachlarz. Ubrana jest w długą, białą... U! U ma... Wystraszył się pan? No, trochę się wystraszyłem, trochę się wystraszyłem. <śmiech> Teofila, miło mi pana poznać. Kim jest Teofila, to się wyjaśni już za kilkanaście minut. Jaki, o czym śpiewają w sensie prawnym. Znani artyści. Dzisiaj wersy przykuwające uwagę prawnika usłyszymy już na samym początku utworu. Dave Gahan śpiewa o tym, że uścisk dłoni pieczętuje umowę, a od zawartego kontraktu nie ma już odwrotu. Dave Gahan, czyli dzisiaj u sędziego byłego gwizdaka coś z Repertural Depeche Mode. Uwaga, uwaga, bądźmy gotowi. Także dzisiaj... Wyjątkowe, specjalne wydanie porannego cyklu tygodniowego. Piosenka do wyjaśnienia. Powód jest... Utwór ten kojarzy się niezmiennie ze wstępem do notowań Listy Przebojów Programu Trzeciego. Paradoksalnie jego historia w zestawieniu jest wyjątkowo skromna. 44 lata temu zaczęła się historia Listy Przebojów Programu Trzeciego i o tym dziś i o tej piosence. Kuba Ambrożewski. Z kolei panie... Pisze Pani Darusia, dostaję białej gorączki, gdy słyszę, jak ktoś mówi, kiedyś to były czasy i twierdzi, że tęskni za prl -em. i pękam ze śmiechu, gdy ludzie urodzeni po roku 90 romantyzują lata 70-80. Przecież to były straszne czasy. Jaka jest Pani opinia? Pani Darusia pisze, a Pan Daruś z kolei będzie z nami ćwiczył. Zaczynamy od wdechu głębokiego i to bardzo. Nabieramy powietrza pod sam korek. Na maksa. Przetrzymujemy powietrze przez 7-8 sekund. I teraz wydech. Do sam Juśkiego końca. Aż poczujemy, że nie możemy wypowiedzieć ani słowa puste płuca. <śmiech> <śmiech> Przepraszam. I tak kilka razy. Powtaraj to i sam gest. Synchronia to Podlasie Bounce, czyli Swada i niczos. 17 minut po szóstej. Ktoś nie śpi. No muszę powiedzieć, że o takiej porze to się chyba wspaniale wstaje nad morzem. O, zrymowałem. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy już darły się do ciebie mewy? Tak, one się drą cały czas, także w nocy. Ty w ogóle jesteś z koło Kołobrzegu, czy nie? Urodziłam się w Pile, ale większą część swojego życia mieszkam tutaj i czuję się bardzo, bardzo stąd. Czyli jesteś ambasadorką Kołobrzegu, Elżbieta Herezińska, pisarka naszym słuchaczom, świetnie znana oficjalnie. Dzień dobry, Elu. Z czego słynie Kołobrzeg? Albo czym ty jako mieszkanka tego miasta chciałabyś się pochwalić? Chcę zaprosić Państwa w taką podróż, którą znaczą dwie kobiety i mężczyzna bez głowy. Pamiętają Państwo z lekcji historii Wenus z Willendorfu? Wielka pupa, duży biust fryzurka taka w loczki i brak twarzy, no to rok temu to było sensacyjne. Pokazano nam publiczności w naszym Muzeum Miejskim absolutne odkrycie archeologiczne Wenus z Kołobrzegu. Ta figurka pochodzi z Neolitu. Pamiętają Państwo, co było w Neolicie? Wiadomo, no to jest epoka kamienia gładzonego. Już nie łupiemy, tylko gładzimy. Dlaczego to jest ważne? Bo ona jest właśnie z takiego wygładzonego kamienia. Neolit, pamiętasz Michał, to było też w wtedy, kiedy zmęczony łowiectwem Człowiek. No Wtedy się poznaliśmy. Tak, to, to poznaliśmy się przed Neolitem. Zmęczony łowiectwem człowiek przysiadł na kamieniu, popatrzył dookoła siebie, zwierzyna mu ucieka, mięso już nie jest w modzie i pomyślał sobie oj, natura jest jak kobieta, rodzi i zaczął uprawiać ziemię, w związku z czym w kulturze pojawił się kult wielkiej matki i stąd te figurki, które mają szerokie biodra, kawał brzucha, kawał piersi. Nasza ma wszystko to samo, jest absolutnym unikatem na skalę Europy Środkowej, ale co ją charakteryzuje? To, że ma ręce skrzyżowane na piersi i jest w takiej pozycji, jakoby się działa. Ja się tym tak podekscytowałam, jak zobaczyłam wizerunek tej figurki, że umieściłam ją w powieści Śmiałej i Szczodry jako tą babę, czyli tą figurkę, artefakt, którego używają położne na powodzenie dobrego porodu. Gdy z Muzeum miejskiego, gdzie ona jest pokazywana, przejdziemy dosłownie 117 kroków, e, zajdziemy do pięknej kołobrzeskiej katedry, a tam idźcie Państwo w prawą stronę i oczy do góry. I zobaczycie obraz, na którym jest piękna młoda kobieta w różowej, wydekoldowanej kiecce z zawojem na głowie. Zawój ważny, to znaczy, że była zamężna. I co dalej jest na tym obrazie? Załóżcie krótkowidzę okulary. Otóż na tym obrazie kobieta ma na ustach złotą kłódkę. W obu uszach ma wielkie złote klucze. Jest przepasana wężem i spod sukienki wystaje jej kopytko. Obraz ten nazywany jest Kobietą Roztropną i po obu jego stronach gotykiem wypisane są takie apele tej kobiety i ona mówi uszy moje otwieram kluczem, abym mogła słuchać Słowa Bożego. Noszę sploty węża naokoło mojego ciała, abym mogła zabezpieczyć się przed sromotą. Chodzę na kopytach, abym nie popadła w grzech, który jest słodki, ale jednak gorzki ten piękny obrazek, opresyjny, a jakże, miał pokazywać te przywary kobiece, które mężczyźni mojej płci przydawali. Czyli gadulstwo, bo wiadomo, mężczyzna jest zawsze małomówny. Rozwiązłość, bo mężczyzna strzeże swego przyrodzenia i mm, chciałam to powiedzieć, ale nie wolno. I co jeszcze? Próżność, bo mężczyzna jest skromny i tak dalej. Znoty nie niewieście, w różowej kiecce z kopytkiem, zobaczcie koniecznie, a potem... Poczekaj, czyli z tego wynika, co mówisz, że do Koło brzegu warto przyjechać dla kobiet. Tak, jak najbardziej. I teraz zobacz, Michał, co łączy obie te kobiety. Jedna z nich, ta w różowej kiecce w katedrze, jest wyraźnie opresyjna, choć zapewniam państwa, pośmiejecie się przy tym obrazku. Druga, Wenus Kołobrzeska, jest wolna, obfita, wydaje się spontaniczna, ale nie mamy żadnej gwarancji stuprocentowego kontekstu kulturowego, czy ta druga, naga wolna i cycata, i pupiata, też nie jest wytworem męskiej wyobraźni czy męskich marzeń. Więc skoro jesteśmy przy mężczyznach, to Kołobrzeg czci jednego, nazywał się Jakub Adebar i był czczony w Kołobrzegu, jest czczony jako buntownik miejski, ten, który podniósł rękę na miasto. W istocie Bunt Adebara wyglądał bardzo tajemniczo, bo był to bogacz, patrycjusz, facet niesłychanie wpływowy, który wmówił mieszkańcom miasta, że jest przedstawicielem klas uciśnionych, więc pewien prezydent z oceanu pierwszy tego nie wymyślił. Jakob Adebar zażądał od rajców miejskich, by podzielili się władzą z cechami miejskimi. Ci rajcy miejscy rekrutowali się wyłącznie spośród przedstawicieli cechów i to tylko tych dwóch najbogatszych, czyli Żeglarskiego i Solnego. Ale on stał na czele tłumu i krzyczał więcej wpływów w Radzie Miasta dla zwykłych rzemieślników. Na placu ratuszowym tłum ludzi, tłum poszedł za nim. Doszło do rozruchów, buntów, zamieszek. Dwie równoległe rady 48, które działały w mieście. Brzmi, wiesz, jak z prawdziwego italskiego miasta. Tylko, że potem w trakcie tego buntu wyszły takie sprawy, że ten krystaliczny buntownik Adebar, a to jak się okręt rozbił, to rozumiesz zajumał całą zawartość statku, którą wyrzuciły fale dla siebie, a przecież wiadomo, że ona podlega prawu morskiemu i powinna być dla Rady Miasta. Potem się okazało, że tu z biskupem spiskuje. Dużo miał tego brudu za paznokciami. Jego bracia w rewolcie powiedzieli, hej, zdradziłeś nasze ideały. Doszło do sądu nad Adebarem. Był kozłem ofiarnym rewolucji, którą sam wywołał. Ścięto mu głowę na rynku miejskim. I ta ścięta głowa wyobrażona jest na filarze z tyłu ratusza. I o ile, żeby zobaczyć babeczkę w różowej sukni, cnoty nie wieście w katedrze, musicie zadrzeć głowę, o tyle, żeby zobaczyć głowę Adebara, musicie Wzrok nieco opuścić, ale na pewno go znajdziecie. Łączy go z tą pierwszą babeczką kamienną, Wenus z Kołobrzegu, to, że jest równie niewyraźny i też wyryty w kamieniu i wcale nie niewygładzony. No dobrze i teraz już czas naszej rozmowy mija, a jeszcze moglibyśmy Cię długo słuchać, to gdybyś tak miała jednym zdaniem podsumować, z czego najbardziej słynie Kołobrzeg? Z pięknych kobiet, zarówno obfitych, jak i różowych oraz z mężczyzn, którzy tracą głowę, gdy porywają się na bunty. Ale przede wszystkim słynie z tego, od czego zaczęliśmy, z mew. Błagam, nie dawajcie im frytek, one są wystarczająco zuchwałe. Apelowała o to Elżbieta Hewezińska, która o świcie boso przybiegła plażą do nas, do naszego studia, a teraz już chyba spokojnym krokiem uda się w kierunku piątku. Tak, już idę spać. To dziękuję Ci bardzo. Zawsze miło Cię gościć w radiu, nawet jeżeli jesteś taka jeszcze nieobudzona. <śmiech> dziękuję bardzo. Pozdrawiam słuchaczy trójki. Przyjedźcie nad najzimniejsze morze, do najzimniejszego polskiego kurortu i nie zapomnijcie napić się wody ze słonego źródła albo przynajmniej zabrać ją do ogórków małosolnych. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Ta opowieść o ogórkach małosolnych to jeszcze patrzę głęboko w oczy bo dla mnie specjalnie Elżbieta Rezińska pisarka mieszkająca w koło brzegu. była pierwszą bohaterką audycji porannej nadawanej z tego miasta a my czekamy na Państwa opowieści o tym z czego słyną miasta w których mieszkamy 22,7 trójek przypomnę, że na naszym profilu na Facebooku można pisać dzień dobry no ale też chętnie Pan mi da skończyć Przeczytamy o tym, co się dzieje w państwa miastach i dlaczego. I na przykład, pani Anna w hełmie mieszkająca pisze, że tam straszy duch Bielu. Czy jemu jest blisko do białej damy? Sprawdzimy za kilka minut. with I wiadomo co dalej. Czy ten człowiek w ogóle kiedyś śpi? Halo! Szanowna Trójeczko, od 43 lat mieszkam w podwarszawskim Żyjardowie i miasto to pokochałem, polubiłem, ponieważ mamy tutaj trzy cudowne parki: Park Seniora, gdzie jest tężnia, Park Prosnera, i mamy też amfiteatr za Muzeum Mazowsza zachodniego. Poza tym przecudowne, zabytkowe budynki zrewitalizowane po Filipie de Girardzie, który to miasto założył, no i jego fantastyczny pomnik. Pochwalmy się naszymi miastami i pochwalmy je. Proszę do nas dzwonić. Autopromocja. Po siedmiu latach doczekaliśmy się ich drugiej płyty i koncertu w Trójce. Myślę sobie, że to no, ja myślę, że jednak coś. Będzie pięknie. Co do tego pełna zgoda. życie Sonbert w trójce. Transmisja ich występu na antenie w niedzielę tuż po 19. A gdyby ktoś wolał obejrzeć, to można na naszej stronie i YouTube, Też po 19. Zatem do usłyszenia i do zobaczenia. Ania Lalka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Cześć, tu Robert Burniejka.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 Audycja po dziś brzegu, ale przemyśliwieckiej, teraz Anna Kowalik-Blankati. Silne trzęsienie ziemi na Krecie miało magnitudę 5,95. Jego epicentrum znajdowało się 11 km na południowy wschód od miejscowości Jera Petra. Ziemia zatrzęsła się nieco ponad godzinę temu. Na razie doniesienia są bardzo skąpe. W tej chwili nie ma informacji o ewentualnych zniszczeniach bądź ofiarach. Dziś mamy poznać szczegółowe przyczyny wypadku, w którym zginął poseł nowej lewicy Łukasz Litewka. Do tragedii doszło wczoraj po południu w Dąbrowie Górniczej. Poseł jechał rowerem, został potrącony przez samochód osobowy, kierowca został zatrzymany, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu Bartosz Kilian. Poddano go badaniu trzeźwości przy pomocy analizatora wydechu, badanie to dało wynik negatywny. Niezależnie od tego prokurator zlecił pobranie od kierowcy materiału do bardziej szczegółowych analiz. Wedle wstępnych ustaleń zderzenie miało charakter czołowy. Łukasz Litewka miał 36 lat, był posłem od 2023 roku. Swoją polityczną karierę poświęcił walce o prawa zwierząt i osób wykluczonych. Od dziś przez 10 dni będzie pobierana opłata za wstęp do Wenecji. Chodzi o turystów, którzy do miasta przyjeżdżają tylko na kilka godzin. Opłatę w wysokości 5 lub 10 euro będą musiały wnieść osoby w wieku powyżej 14 lat, które przyjadą do Wenecji między 8, 30 a 16 i nie zatrzymają się na nocleg. Turyści zatrzymujący się na nocleg płacą podatek turystyczny w hotelach i dlatego są zwolnieni z opłaty za przyjazd. Wymóg opłaty za wstęp do Wenecji obowiązuje 3 rok z rzędu. Pełny serwis trójki o siódmej. Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia, Autoglas zmienia. Uspokajam za wjazd do polskich miast, w tym do brzegu, skąd dziś nadajemy audycję powanną. Jeszcze opłat nie pobierają, no ale to się może zmienić. Dlatego warto im szybciej, tym lepiej te piękne miasta i miasteczka odwiedzać. Halo? Proszę powiedzieć pani Haryzińskiej, że, no nie wiem, nie powiem kocham, ale przepiękna opowieść o Kołobrzegu, niesamowicie ciepła, niesamowicie pięknie opowiedziana i tyle. I trzymajcie się ciepło jako to najlepsze radio na świecie. Ela już chyba wraca plażą do domu, ale mam nadzieję, nas słucha. Woda zimna, ale dobrze, bo obudzi poprzez stopy całe ciało. Dodam, że w koło brzegu dziś będzie między 11 a 13 stopniami co prognoza to inne dane. To może umówmy się na 12. Na program zaprosił jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia. Audycja poranna, 27 minut do siódmej. Za chwilę poznamy członkinie pewnego niecodziennego stowarzyszenia, ale wcześniej piosenka sprzed lat, P.M. Dawn. Maybe you sent me out. Ah, ah, ah, ah, ah. you sent me out. Ah, ah. You said so of you. The camera pans, a cocktail of glass, behind a blind of plastic plants. I find the lady with a fat diamond ring. And then you know I can't remember a damn thing. I think it's one of those deja vu things.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 proszę Państwa jest piątek, 24 kwietnia, o te ptaszyska nie pozwolą nam zasnąć. Dzisiaj audycja poranna z koło brzegło. ja przypomnę, że na naszym profilu na Facebooku zdjęcie pięknej tutejszej latarni morskiej i pod tym zdjęciem nie tylko można wpisywać Dzień Dobry, ale także chwalić własne miasta, pisać o tym z czego słyną. E, na razie przeważa opcja Dzień Dobry tak jakby państwo chwalić nie chcieli, no może spróbujmy. Mamy tutaj na przykład wpis pani Magdy, która zaznacza tak, chciałam, próbowałam nawet, ale nie jestem w stanie napisać niczego pozytywnego o Wrocławiu, przepraszam. No, no nie wiem, to jest chyba krzywdząca opinia. Piękna Odra, piękne mosty. Piękni ludzie, może jednak zapraszamy na nasz profil na Facebooku, a ja przypomnę, bo powoli wstajemy, rozprostowujemy kości, że przed dziewiątą mamy nowy cykl, w piątki on się nazywa darczoskłon. Co dziś? Zaczynamy od wdechu głębokiego i to bardzo. Nabieramy powietrza pod sam korek, na maksa. Przetrzymujemy powietrze przez 7-8 sekund i teraz wydech Do sam Juśkiego końca Aż poczujemy, że nie możemy Wypowiedzieć ani słowa Puste płuca <śmiech> Przepraszam I tak kilka razy Mam nadzieję, że on to wszystko przeżył Dowiemy się przed dziewiątą Darek Urbanowicz polecam Przypomnę, że Darek Pieruk z kolei Czeka na telefony 22 i 7 ,3. Coś niełatwo Państwa dzisiaj obudzić No ale rozumiem Końcówka kwietnia, zaraz majówka, to może się poruszajmy wspólnie z zespołem Gossip na przykład. i gossip o tym, że w odpowiednim trzeba się poruszać. Tempie i kierunku. A co to jest za audycja? Zapraszamy do trójki. W piątek. Z czego słyną nasze miasta? Kogo tam można spotkać? Kogo poznać? I dlaczego warto w ogóle się wybrać? Jak zawsze po swojemu postanowił to sprawdzić Michał Jędrkowiak. Przed północą wchodzę do sali jadalnej. Na środku potężny stół z wysokimi krzesłami, na suficie herby, na ścianach obrazy. Z jednego z nich spogląda na mnie ona. Długie siwe włosy, delikatny uśmiech, w dłoni wachlarz. Ubrana jest w długą białą... U, no! wystraszył się pan. No trochę się wystraszyłem, trochę się <śmiech> wystraszyłem. Teofila, miło mi pana poznać. Dzień dobry, dzień dobry. Z gracją przechodzi przez ramę i proponuje przechadzkę po zamku. Tak tutaj chodzę, tak od 90. 1790. Co mam lepszego do roboty? Teofila z działyńskich Shoulderska potulicka to fertyczna 312-latka. Wygląda na maksymalnie 74 wiosny. Właśnie tyle miała, gdy wymieniła ciało na egzoplazmę. Człowiek tak tkwi w tej ramie, ruszyć się nie może za bardzo. Brzmi, jakby była jeszcze młodsza. Pani Teofila krąży po zamku w nocy. Noc. To jest czas dla mnie. Ani żywej duszy. Z wyjątkiem niej samej. I pani się nie boi tak sama po tym zamku chodzić po nocy? Jestem już doświadczona. i ja niczego się nie boję. Pani wie, że ludzie nie bardzo wierzą, że pani nocą chodzi po zamku. Tak, wiem. To jest poważny problem. Dlatego z dziewczynami z innych zamków założyłyśmy Ogólnopolskie Stowarzyszenie Białych Dam. Będziemy walczyć o to, żeby nas dostrzegano. Bo dla wielu jesteśmy... ...przezroczyste. Coś w tym jest. Żeby dostrzec, czasami trzeba się przyjrzeć. Tak też jest z rycerzem na czarnym koniu, który każdej nocy zabiera panią Teofilę na przejażdżkę po Kurnickim Parku. Ja, ja się nie wypowiadam, bo ja nie jestem stąd. Ledwo go widać. Na odchodne, odjezdne właściwie, zdążyłem zadać jeszcze tylko jedno pytanie. Ale co właściwie pani zależy? Czemu ludzie mają wierzyć w te wszystkie legendy o białych damach i innych duchach? Powiem panu tak. To nie chodzi o nas, o duchy, o strachy. To o pamięć chodzi. I pieniądze za bilety. <głosy> Pieniądze za bilety, tak? No. Pani Teofila z tajemniczym jeźdźcem znikają w zalanym nocą przy zamkowym parku. No to lecę. A ja stoję i zastanawiam się, czy wierzyć własnym oczom. I uszom. Wolę wierzyć. Mam takie poczucie, że gdzieś ten śmiech już słyszałem, no ale... Kto wie, dlaczego warto odwiedzić miasta różne w Polsce i gdzie są Białe Damy, 22 i 7 trójek można do nas dzwonić. Na szczęście nic nie płonie. Coś przez to powiedzieć, kiedy nie mówisz nic, to tak trwanie nam wyniszczenie, kontakt bliski do krwi, gdzie twoje oczy marzące, uśmiech bez dna, coś przez to powiedzieć. Obiecujesz, obiecujesz, obiecujesz I tak powiejesz w słońcu Na krawędziach tracisz kształt Just is to się akurat może tylko jedno miasto w Polsce, myślę o metrze pochwalić czyli stolica Warszawa nic nie płonie, a cóż tam przyniósł ten dzień nowe w piątek i jak nie łupnie po dziesiątej na nowe w piątek zaprasza Gosia Jakubowska ale mamy taki zwyczaj, że w audycji porannej kilka nowych nagrań staramy się zaprezentować. Oto pierwsze z nich dziś. Reward the Scars. Tak, tak. Po tym już na pewno Państwo nie usną. Nowe nagranie zespołu KORN. Emocje. Reward the Scars, nowy single zespołu Korn. Halo. Dzwonię z Katowic i chciałem kilka słów o, o Katowicach powiedzieć, które jest moim miastem rodzinnym, w którym mieszkam całe życie. A już mam sporo lat. Co mnie w tym mieście ujęło? Przede wszystkim ludzki rozmiar. To, że to jest miasto, które można obejść w miarę szybko i przejechać. No ale przede wszystkim też y, to jest miasto muzyki, o czym chyba cała Polska wie. Narodziny bluesa, spodek, koncerty kluby, not, bardzo dużo jeśli, jeśli chodzi o muzykę i tutaj zawsze coś można ciekawego posłuchać no i obejrzeć też koncerty. Druga rzecz, do której zachęcam wszystkich, którzy tu przyjeżdżają, to obejrzenie wspaniałego kawałka moderny, który spokojnie może konkurować z moderną Gdyńską. 22,7 trójek. Z czego słyną nasze miasta? Katowice jeszcze z tego, że pochodzi z nich ten pan. Trzeci paragraf. Przy mikrofonie Jarosław Gwizdak. Dziś w trzecim paragrafie o piosence Depeche Mode. Everything counts. Czyli czy umów należy zawsze dotrzymywać? Dzisiaj wersy przykuwające uwagę prawnika usłyszymy już na samym początku utworu. Dave Gan, śpiewa o tym, że uścisk dłoni pieczętuje umowę, a od zawartego kontraktu nie ma już odwrotu. Słysząc to, każdy prawnik zapewne użyje swojej ulubionej formuły myślowej. Pomyśli bowiem, że frontman Diepeche Mode co do zasady ma rację. Ale w prawie ważne są też wyjątki. Umowy to fundament obrotu gospodarczego i nieodłączny składnik naszej codzienności. Dziś zapewne każdy ze słuchaczy coś kupi albo korzystając z komunikacji miejskiej zawrze umowę przewozu w czyimś domu zacznie się remont albo już trwa, a ktoś przez internet zarezerwuje nocleg w hotelu. Każdy z nas zawiera umowę każdego dnia. I teraz muszę na moment odwołać się do podstaw prawa cywilnego, a więc prawa o umowach, własności czy dziedziczeniu i wielu innych sytuacjach codzienności. Nasze prawo cywilne zawdzięczamy starożytnym Rzymianom. Jedną z jego podstawowych zasad było to, że umów należy dotrzymywać. Ale, ale... Oto genialni Rzymianie przewidzieli też nieprzewidywalne, uznając, że w wyjątkowych sytuacjach treść umowy można zmienić. Zasada, o której mówię, to klauzula rebus sic stantibus. W tłumaczeniu na polski, skoro sprawy przybrały taki obrót. A zatem, jeśli wydarzy się coś, co znacznie utrudnia wykonanie umowy, znacząco obniża wartość świadczenia albo grozi niepowetowaną stratą i w dodatku nie można było tego wcześniej przewidzieć, Sąd na żądanie jednej ze stron umowy może ją przekształcić. To wielka władza sądu, który w ten sposób na nowo kształtuje relacje stron, a podstawę prawną tej sytuacji znajdziemy w artykule 357 prim kodeksu cywilnego. Dlatego, słuchając dziś piosenki Everything Counts, pamiętajmy też o wyjątkach odważnej zasady, że umów należy dotrzymywać. Trzeci paragraf To Depeche Mode dzisiaj od Jarka Gwizdaka. Halo? Chciałbym zareklamować świtnicę, małe miasteczko w okolicach Wrocławia, dokładnie około 50 km od Wrocławia. Zapraszam serdecznie, z czego słynie? Na pewno z dwóch obiektów sakralnych, czyli katedra gotycka przepiękna i jeden z dwóch kościołów pokoju protestanckich, wpisanych zresztą na listę UNESCO. A jeśli chodzi o takie popkulturowe rzeczy, to wspaniałe murale, murale pana Roberta Kukli. Warto przejść się trasą tych murali. Mamy tutaj piękny mural yy, pana Stańki, pana Andrzeja Wajdy, który zresztą nieopodal kręcił pan Nenik. Zapraszam serdecznie. Serdecznie piękny ratusz, mało miasteczkowy klimat. Bardzo dziękujemy. Czekamy na kolejne telefony 22 i 7 człowiek. Zapraszamy do reklamy. Przeceny XXL w MediaExpert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.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 Żegnamy reklamy.